dostrzegać swoich przyjaciół i ich inicjatywy. Najpierw próbowałeś przejąć mój podcast, a potem omówiłeś się na nagranie i dwukrotnie w ostatniej chwili zmieniałeś termin. Musisz nauczyć się szacunku do cudzych podcastów. Dlatego też albo nagramy ten odcinek teraz, albo Radio Weska, i Pan Hubert przejdą do historii. Nagrywaj lub gin. Aha, chyba się nie rozumiemy. aha, aha, aha, nie aha, aha, aha, aha, Chyba nie aha, powagi sytuacji. aha, nie aha, aha, aha, aha, to zdejmę knębia na czas nagrania. O gniew, o gniew, o Zapytam Cię po raz ostatni. Czy będziesz grzeczny? O kurwa, kurwa, Dobrze, pan Hubert kiwnął głową. Chyba możemy zaczynać. Witam Cię. Kolejna chyba. <grych> witam. <krych> witam Cię, Mando, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym nawiedzonym podcaście. Witam Cię, Szymas. I witam wszystkich słuchaczy. Dziś postaramy się omówić dla Was film z 2004 roku. Produkcję, która odniosła niesamowity sukces. Produkcję, która przez 9 tygodni utrzymywała się na listach Box Office oraz która przy budżecie jak na hollywoodzkie standardy nieszczególnie wysokim, bo przy budżecie rzędu miliona dwustu tysięcy dolarów zarobiła ponad sto milionów i która tym samym dała zielone światło swoim sześciu sequelom. Chodzi oczywiście o film Soul, Piła w reżyserii Jamesa Wana ze scenariuszem duetu One i One L. I może właśnie na początek poświęćmy chwilę tym właśnie panom. Masz może jakąś taką swoją osobistą opinię na temat Jamesa Wana i jego produkcji? Ja ci powiem, że yy, jak ja znam tego człowieka, no widziałem dużą część tego, co on zrobił, yy chociaż tak naprawdę na początku, nawet w momencie, gdy oglądałem, to mogłem sobie nie zdawać sprawy, że to są jego filmy eee, bo gdy oglądałem The Silence, to wydaje mi się, że chyba na pewno nie wiedziałem, że to jest jego film widziałem to raz dawno temu chociaż pamiętam, że bardzo duże porównania miałem do Piły zaraz po, po obejrzeniu, w tej chwili pamiętam tylko ten końcowy twist ale, ale w zasadzie całe, całe, cała ostatnia scena była nagrana identycznie, jak to, jak to robił w Pile na, za naznaczonym ja aż tak nie Adam. To był film, który naprawdę był horrorem mocnym. Bardzo dużo ludzi mi to polecało. Trochę zajęło mi czasu, zanim ja się w końcu zmierzyłem z tym filmem. I no, Były momenty, że ja tam byłem ostrany ze strachu, ale też on był tak, tak zrobiony na takiej zasadzie... Mm, znaczy po pierwsze już sama końcówka, ta, ta, ta część, gdzie on tam wchodzi w te krainę, to kompletnie do mnie nie trafiła, dlatego ja za drugą część i teraz trzecią, to się nawet nie planowałem brać. Po drugie, on był tak zrobiony dziwacznie, że teraz jak ja mam dziecko w domu, to się ciężko taki film ogląda, bo tam po prostu udźwiękowienie tego filmu to był <głosy> to, to, raz, taka sinusoida falowo, cicho głośno, cicho, głośno, Obecność bardzo lubię. O, obecność to był film, który naprawdę mi się nie podobał yy... i to w zasadzie jest wszystko co widziałem. tego pana szybkich i wściekłych siedem nie oglądałem, tak samo jak w wcześniejszych sześciu części. No to ja ci powiem, że ogólnie jestem wyznawcą łana, bo naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię jego twórczość. Tak sobie pomyślałem, że gdyby powstawał kolejny sezon mistrzów choreogru, to łan no musiałby się tam gdzieś znaleźć. No tak, tak. Mm, bo no, po prostu. W, i... w ogóle cały duet. Yy, obaj razem ze scenarzystą yy, powinni tam nagrać odcinek, i to by był fajny odcinek. Sorry, że Ci przerwałem. No właśnie. Przybykłeś już, no. Dobra, mów dalej. Jesteś wyznawcą łana No mów. Chyba się nie do końca zrozumieliśmy, ale dobrze. Tak, <głos> One. Tak jak mówię, ogólnie seria, o której dzisiaj mówimy, którą łan stworzył, o czym troszkę więcej za chwilę, ja... No jestem te, także jej wyznawcą, naprawdę doceniam całą serię, o czym się przekonacie w tym podcaście i jeżeli Mando się postara, to może także w następnych podcastach dotyczących reszty Franczyzy, gdyż dzisiaj skupimy się tylko na jedynce. Martwej ciszy już, szczerze mówiąc, za dobrze nie pamiętam, ale gdy pierwszy raz ją widziałem, bardzo mi się podobała. Naznaczony, tak jak mówisz, ma swoje bardzo dobre momenty. Ludzie trochę narzekają na te jumpscaresy, które się tam dość często pojawiają, ale one są tak dobrze wyreżyserowane, tak dobrze rozplanowane, że mnie ich ilość wcale nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. no Ja tam w kilku momentach także w kinie potrafiłem się wydrzeć, zresztą na obecności to już w ogóle był hardcore, bo na obecności to ja w kinie odwalałem takie rzeczy, że Bedwolf, Wolf, który ze mną był Właśnie wówczas w kinie, gdy pierwszy raz poszliśmy na The Conjuring, no miał ubaw popachy. S <laughs> tak czy siak, no ja uwielbiam wszystko, co Juan stworzył. No szybkich i wściekłych też nie widziałem. Co do opinii na temat tego filmu, no to zdania są podzielone, ale sam fakt, że taką wielką produkcję, taki blockbuster, został stworzony przez łana to znaczy, że dano mu możliwość popisania się także w zupełnie innym gatunku, w którym on wcześniej nie działał, no świadczy o tym, że to jest nazwisko, które jakoś tam jest doceniane teraz w Hollywood. W przyszłym roku ma się ukazać druga część obecności, oparta na sprawie The Enfield Poltergeist, Poltergeist as Enfield i no czekam na ten film bardzo, a za trzy lata, ty już o tym wiesz, bo pisałem tobie i Jeremy na Facebooku, jeżeli plotki się potwierdzą i tak samo te wszystkie plany dotyczące filmowego uniwersum DC, to za trzy lata One wyreżyseruje Akwamena. a właściwie wtedy już Aquaman powinien trafić do kiłu. Do kiłu. A, do piłu, do kin. Ja ci powiem, że ja na obecności w kinie nie byłem, ale przed Martwym Złem Nowym widziałem trailer obecności w kinie i, I on mnie wprowadził w tak gigantyczny klimat po prostu, bo akurat trafiłem na taki sens martwego zła, że ludzi było niewielu i, i mogłem się wczuć w klimat horroru. I jak poleciał ten trailer, taki prościutki trailer z tym klaskaniem, z zabawą wchowanego, to, no to ja już byłem po prostu zrobiony przed, przed martwym złem, a potem martwe zło tylko, tylko to dokończyło no właśnie no dla mnie oba te filmy są, znaczy obie te serie, bo tak naprawdę wychodzi na to, że to będą też franczyzy naznaczony rozdział drugi poleciał w kinach w 2013 roku rozdział trzeci, którym zajął się sam Wannell prywatnie przyjaciel Jamesa Wana Lai Wannell, teraz właśnie wyreżyserował i napisał scenariusz i był chyba też producentem naznaczonego chapter 3 Poltergeist poleci za rok jako sequel obecności, a wcześniej mieliśmy Annabel, czyli prequel. Ogólnie robią się takie serie, ale to, co mi się podoba, to nie są franczyzy takie jak, nie wiem, slashery z ubiegłego stulecia, w których kolejne części filmu często nie miały wiele wspólnego z poprzednimi albo gdzie główny antagonista umierał, a potem jakoś tam powracał, gdzie całość nie trzymała się kupy, tutaj to wszystko jest tak w miarę przemyślane. Ja mam wrażenie, że właśnie One i One L od początku kreują w głowie na papierze jakieś tam szersze plany, starają się kręcić filmy, które są zamkniętymi całościami, ale jednocześnie dawać sobie takie furtki, by potem tworzyć kolejne dzieła i by tworzyć takie w miarę jednolite te uniwersa, czy jakby to tam... Nie no, no bo tak jak mówisz, oni zaczynają we dwóch, One i One L, a, a potem nawet jeżeli One odpada, to, to scenarzysta ciągnie te serię i jakoś tam uczestniczy w ich tworzeniu i między innymi też dlatego ja nie oglądam kolejnych naznaczonych, bo, bo kolejne piły są naprawdę mocno ze sobą powiązane i ja przed seansem kolejnej części odświeżałem sobie, może nie wszystkie wcześniejsze, ale jakoś tam mniej więcej sobie przypominałem, o co chodziło wcześniej i w naznaczonych chyba też tak jest, że to jest jakoś silnie ze sobą powiązane, a ja jakoś nie miałem ochoty odświeżać jedynki, między innymi dlatego nie zabrałem się za dwójkę, a teraz jak już jest trójka, to, to, to już w ogóle, nie wiem, bym musiał przysiąść do tego bardzo mocno. To jest plus oczywiście, to jest plus, ale, ale między innymi i dlatego mi się nie chciało tego naznaczonego nadrabiać. Tak, to się zgadza, bo naznaczony rozdział drugi zaczyna się tam, gdzie się skończył pierwszy naznaczony, ale powiem ci, że ja sobie nie odświeżałem jedynki przed seansem kinowym dwójki, a pomimo tego odnajdywałem się w fabule, bo te najważniejsze rzeczy są jakoś tam, nie wiem, czy dosłownie, czy przez retrospekcję, no, wspomniane, przypomniane i dzięki temu nie miałem problemu z dwójką, a jeżeli ktoś się tym interesuje, to rozdział trzeci, pomimo tytułu, tak naprawdę jest prequelem i rozgrywa się jeszcze przed pierwszym naznaczonym. A skoro właśnie już wspomnieliśmy też trochę więcej o Wanelu, to Wanel, tak jak wspomniałeś, kontroluje dalej te filmy, nie sprzedaje praw do postaci historii i dzięki temu może od początku do końca kontrolować te franczyzy, co jest moim zdaniem świetnym posunięciem. A jeszcze z takich ciekawostek, jakiś czas temu właśnie Mando wrzuciłeś na Facebooka w prywatnej rozmowie ze mną i chyba też życzerem trailer filmu Kutis. No, już, już, już kojarzę. No, o, o, o tych uczniach, dzieciach zombie, tak? Tak, i co się okazało? OneL współtworzył właśnie scenariusz do tego filmu. To jeszcze nie powstało. Powstało, ale premier jeszcze nie miało ma mieć na jesień w USA oficjalną premierę. No, to, będzie, to będzie fajny film. Ja do tego jeszcze Lancel występuje w tych filmach, no Pile gra w zasadzie główną rolę, można powiedzieć, czy tam jedną z dwóch głównych postaci, jakie pojawiają się w filmie, ale także w pozostałych seriach pojawia się gdzieś tam, nie mam pojęcia, czy jako jakiś główny bohater, czy drugoplanowy, bo aż tak nie pamiętam tamtych filmów, ale przewija się przez te filmy. I właśnie One i OneL, kumple, którzy współpracują, są dość ściśle. W 2003 roku spotkali się. One miał wtedy na koncie dopiero jeden pełnometrażowy film, który został przyjęty pozytywnie, ale nie był jakimś ogromnym sukcesem, nie dotarł do szerszej publiczności i One z Onelem postanowili nakręcić coś innego w oparciu też, co jest istotne. Oni tworzą w oparciu autorskie pomysły i dlatego potem też mają prawa do całych tych franczys. I tutaj też tak to wyglądało w przypadku Piły. Rok 2003 Spotkali się, napisali wspólnie scenariusz, później go nakręcili, nakręcili krótkometrażówkę, shorta, główną rolę zagrał w nim też Wanel, czyli ten scenarzysta. I potem latali sobie z nią studia do studia, początkowo tam kilka razy ich odesłano z kwitkiem, ale w końcu Lionsgate postanowił no, wyłożyć kasę i umożliwić nakręcenie filmu pełnometrażowego i tak właśnie rok później powstała Piła. Ale na razie zatrzymajmy się jeszcze na sekundkę przy tej krótkometrażówce. Widziały się może? Tak, widziałem. Ona jest do obejrzenia na YouTubie i na pewno Szymas podlinkuje ją tak, pod tak. odcinkiem, także jak ktoś nie widział, to sobie też będzie mógł obejrzeć. No to, to jest taki dość tani, no, no to jest bardzo tanie, no to jest taka tam amatorska y, zajawka, y, która dla mnie tak naprawdę przez to, że już mam cały obraz Pił, bo ja go widziałem wczoraj, przez to, że mam cały obraz tej serii w głowie, to na początku to, to wyglądało strasznie biednie, ale później tam jest wykorzystany ten motyw z Amandą, który później był tzn. tutaj postać grał Annel, ale później w jedynce motyw pułapki był wykorzystany z Amandą, czyli ta odwrócona pułapka na zwierzęta, co tak. ma rozerwać szczękę postaci. Ten cały filmik w zasadzie pokazuje po prostu tę jedną pułapkę i, i to ma klimat. To jest... No, to jest to, to tak. To, to jak wycinek piły, no. Powiedziałeś, że biednie, ale właśnie co jest interesujące, bo to ogólnie jest, nie wiem, 8-9 minut, jakiś policjant czy inny federalny przesłuchuje Wanela, czy mężczyznę, w którego wciela się Wanel, tutaj ma na imię David i ten mężczyzna zeznaje, że Znalazł się właśnie w takiej sytuacji bez wyjścia, miał na głowie jakąś dziwną pułapkę. To jest właśnie Joe Trap, czyli pułapka szczęki. Działa odwrotnie do wnyk, zamiast się bardzo szybko zamykać, to z dużą siłą się właśnie otwiera, rozrywając tym samym szczękę, bo jest do niej przytwierdzona. I no, nasz David miał coś takiego na głowie. I aby się uwolnić, musiał no, zabić mężczyznę, z którym spędził jakiś czas wcześniej w w więzieniu kilka lat no i mamy właśnie znowu tę dramatyczną sytuację, tak co zrobić uratować siebie czy i zabić kogoś czy jednak nie i no właśnie mówisz biednie i tak dalej, ale właśnie no to wszystko wyszło pomimo wszystko emocjonująco, to jest 8 minut a ja nawet znając to wszystko już na pamięć niemalże poczułem klimat, nawet w tym głupim szorcie i jeszcze co ciekawe ta pułapka jak i też lalka Billy, która pojawia się, ta charakterystyczna lalka Jigsawa pojawia się także w tym szorcie. One zostały, lalka i pułapka, stworzone własnoręcznie przez Wana i Wanela, co też pokazuje, jakie jest duże zaangażowanie tych twórców w ten film. Oni nie kupili sobie jakiegoś tam rekwizytu, tylko od początku wymyślili, że to ma tak wyglądać, stworzyli to i potem wykorzystywali to w filmach. Someone there. I can hear you. Huh. Who is that? Who's in there? Dobra i myślę, że teraz możemy przejść już do pełnometrażowego filmu Rok 2004, do kin wchodzi Piła I może słówko o fabule Ogólnie pełnometrażowa Piła skupia się na losie dwóch mężczyzn Adama w tej roli właśnie Wanel i doktora Gordona Lawrence, i doktora Lawrence'a Gordona. Obaj panowie zostają uwięzieni w zniszczonym pomieszczeniu, przypominającym łazienkę. Nie wiedzą dlaczego, ani jak się w nim znaleźli. Po pewnym czasie jednak zaczynają łączyć pewne fakty i uświadamiają sobie, że najprawdopodobniej są częścią wymyślnej gry, którą zainicjował seryjny morderca o pseudonimie Jigsaw. W polskiej wersji językowej panu Kładanka. I zasady tej gry są proste. Jeżeli jeden z mężczyzn nie zabije drugiego przed upływem wyznaczonego czasu, obaj zginą. I może na razie postaramy się za wiele nie spoilerować i tyle wystarczy. Oh! No tak, no i obserwujemy bohaterów siedzących w. W tej piwnicy tak naprawdę główna akcja jest w tym jednym pomieszczeniu, rozgrywa się tylko w, te, w, te, w tej właśnie brudnej, yy, takiej klimatycznej piwnicznej łazience. Natomiast e, całość jest przeplatana z retrospekcjami. E, bohaterowie stopniowo przypominają sobie, jak się tam znaleźli. E, przypominają sobie, że czytali o tych sprawach, że jakoś byli w, nie, w ten czy inny sposób wmieszani. E, e, śledzimy wcześniejsze jakieś zagrania e, pana niespodzianki I, i wszystko to jest jakoś tak przeplatane, Układanki. układane, żeby nas... Słucham? Okładanki. A jak powiedziałem? Niespodzianki. Aha. <śmiech> Widzimy wcześniejsze... To nie było jakieś... śmieszne. <śmiech> Widzimy wcześniejsze jakieś tam zagrania, jakieś wcześniejsze gry, które przeprowadził pan Układanka i... I wszystko to się jakoś tam zapętla, łączy, ma omamić widza, ma go oszukać, ma go zwodzić i ma go doprowadzić do zaskakującego finału. I to, to, to była taka recepta na piłę. Ja ten film powtórzyłem sobie dzisiaj, po tak naprawdę wielu latach. Ja bardzo lubię tę serię. Mam nadzieję, że jak ją odświeżę dla potrzeb tego podcastu, to nadal będę mówił, że bardzo ją lubię, ale na chwilę obecną naprawdę ja bardzo miło wspominam tę serię. Uważam, że, że to naprawdę no, był fajny okres, jak, jak śledziliśmy co, co roku kolejne premiery. Teraz powtarzając sobie, próbowałem się tak sobie przypomnieć, jak to było, jak oglądałem to pierwszy raz, no bo oglądałem to w 2000 roku, czyli, czyli ponad 10 lat temu. Co mi nie zagrało tak na, na starcie, ale to, to nie jest minus filmu. No bo my tutaj mamy tak naprawdę aktorów, y, którzy 10 lat temu byli kompletnie w zasadzie y, znikąd nieznani. No jest Danny Glover, który jest gwiazdą filmu, który jest takim nazwiskiem ciągnącym. Głównego bohatera doktora Laurensa Gordona gra Carrie Elus, którego twarz mogliśmy kojarzyć, no bo on grał przecież Robin Hooda w, w tych facetach w Rajtuzach, on grał rok wcześniej, rok przed Piłą zagrał, był w głównej obsadzie w całym sezonie, w ostatnim sezonie z Archiwum X, czyli był jakoś tam kojarzony, ale pozostałe postaci to były kompletnie nieznane twarze. Natomiast przez te 10 lat, no część z nich... Odniosła jakiś tam sukces. Fakt, że głównie w telewizji, ale, ale to są już bardziej rozpoznawalne twarze, i y, po 10 latach to już tak nie gra. Bo. No bo tutaj twórca nas zwodził, podsywał takie fałszywe tropy, a tak naprawdę w tym momencie rozpoznając danego aktora, a kilku z nich jest naprawdę bardzo charakterystycznych już w tym momencie, to, to się troszeczkę szybciej sypie. To ciężko wytłumaczyć bez spoilerów, ale jest jeden aktor, który ma naprawdę bardzo charakterystyczną twarz i bardzo charakterystyczny głos i jak on e, mówi tylko jedno zdanie z offu, to my już wiemy, kto to jest w tym momencie, dzisiaj bo znamy go z innej dość znanej produkcji. Natomiast 10 lat temu do końca to była zagadka i, i to trochę inaczej działało. No tylko, że to, tak jak mówię, to nie jest minus filmu, bo, no bo bez sensem byłoby, gdybym miał, miał krytykować, że, a, że aktorzy <grybujesz> przez te 10 lat jakieś tam ważniejsze role odegrali. Natomiast sam film dla mnie jest nadal bardzo klimatyczny, Nadal ciekawy, nadal dość brutalny, ale ja uważam, że to jest taka trochę wydmuszka, o czym będziemy troszeczkę później mówić. Bo ja uważam, że ten film tak naprawdę ma nas doprowadzić do finału, ma nas zaskoczyć, ale jeżeli ktoś y, zaczyna zadawać jakieś pytania i się zastanawiać nad czymś, to według mnie tu się wszystko sypie. Wiem, że nie będziesz miał inne zdanie, ale za daleko chyba y, już wybiegam, a ty mnie nie stopujesz. Właśnie co do tej historii, no moim zdaniem jest bardzo interesująca. Co do twojej krytyki, no to się umówiliśmy, bo do mi wspomniał wcześniej, że będzie troszkę na niej. Uznaliśmy, że w tej części spoilerowej zrobimy sobie Taki, taki mały challenge, znaczy Mando będzie starał się skrytykować tę historię i jej ułomności, a ja spróbuję ją jakoś wybronić i zobaczymy co nam z tego wyjdzie na razie jednak, nie wchodząc w szczegóły powiem Ci wiesz co, ja w ogóle tak tego nie odebrałem jeżeli chodzi o tych aktorów, bo rzeczywiście no te twarze, głosy są znane ale no ja pomimo wszystko o tym nawet nie myślałem, no bo ja i tak wiedziałem, kto jest kim, kto będzie kim, na czym polega główny twist, bo ja te filmy, znaczy przynajmniej jedynkę widziałem już, nie wiem, ze cztery, pięć razy, ale co ciekawe, ja jedynkę obejrzałem dopiero po premierze trójki, bo słyszałem o tej franczyzie, ale jakoś tak nie poszedłem do kina na jedynkę, no to potem na dwójkę też nie było sensu iść i potem trójkę, pobierałem sobie trójkę, zacząłem sobie ją oglądać i stwierdziłem, że no... Kurczę, fajnie to wygląda, ale no muszę poznać całość. Dopiero wtedy nadrobiłem jedynkę i od czwórki dopiero chodziłem do kina co roku. Tak jak mówię, po pierwsze ci aktorzy mi nie przeszkadzali w żaden sposób. Do tego właśnie... Podobało mi się to, jak grają. czytałem w sieci, że... Narzeka się ogólnie, narzeka się na aktorstwo w necie, że jest drewniane i, i tandetne. Tak jak ja sobie dzisiaj czytałem wypowiedzi na forach starych, właśnie sobie tak próbowałem odświeżyć nasze stare forum, jak to wyglądało zaraz po premierze i, i sobie czytałem to bardzo duża krytyka na drewniane aktorstwo. Tak i tak samo są te filmiki w stylu... Szczere trailery, wszystkie błędy filmu i tak dalej. I tam też się pojawia wątek, i tam wątek aktorstwa i przede wszystkim krytykuje się właśnie Laya Wanela że jak można było scenarzystę zatrudnić jako aktora i że zabrakło pieniążków, tak, i że to widać. I nie ogarniam tego, bo moim zdaniem aktorstwo pomimo wszystko wypada bardzo dobrze, bo ci ludzie zachowują się czasami dziwnie, nienaturalnie, ale to jest takie w miarę wiarygodne. Oni są w takiej właśnie nienaturalnej sytuacji, zszokowani, nie wiedzą co, gdzie, jak, dlaczego, kim jest ten drugi w tej łazience na przykład. I... No mnie to wszystko się podobało. Zwróciłem na przykład dzisiaj uwagę na to, że Wanel ma taki dziwny głos, troszkę piskliwy, ale no to i tak mi nie przeszkadzało. Po prostu jak już tak oglądałem ten film, nie wiem, czwarty, piąty, szósty raz, no to zwróciłem na to uwagę, ale kurczę, no dla mnie to było wiarygodne i nie odczułem tego w ten sposób. Ja do Anela w ogóle jakoś nie miałem tutaj z nim problemów. Tam raz zagrał tak kompletnie drewnianie, ale to wtedy, gdy udawał swoją śmierć. Ale to, to miało tak być. No, to, no, no, no, to, to, no to po prostu y, połowa ludzi jakby miała nagle udawać swoją śmierć, to by w taki sposób pewnie zagrała. Y, to teoretycznie ta postać nie była aktorem, przecież to był y, fotograf, czyli y, on nagle miał, nagle y, w pewnym momencie w dziwnej sytuacji miał udać swoją śmierć. Y, udawać jeszcze zatrucie, nieznaną sobie trucizną, no to już w ogóle, no to ja próbowałem udawać śmierć przy nagrywaniu podcastu i zajęło mi z 10 minut na rozkminienie jak to zrobić, tak? A tutaj koleś ma trzy, nie wiem, dwie minuty i jest jeszcze w nienaturalnej sytuacji i wierzę, od tego zależy jego życie, no sorry. Główny bohater, ja za tym gościem po prostu tak średnio przepadam. Ja go po prostu nie lubię w filmach i, i tutaj ja jestem trochę uprzedzony, więc nawet ciężko mi powiedzieć, czy on grał dobrze, czy źle, bo po prostu, po prostu mnie wkurzał. Mówię o doktorze Gordonie. Mm -hmm. No ale też ja bym mu nie zarzucił jakiejś niewiarygodności. tak? A tutaj też sam mówi, że to jest takie bardziej no, osobisty twój problem z nim, tak, a nie tego tak, konkretnego tak, no. filmu Dobra, a teraz powiedz mi czy twoim zdaniem ten film jest dobrym horrorem lub thrillerem, czy wzbudził w tobie lęk, strach, czy też nie wiem trzymał cię w napięciu? Uch, czy horror to by pewnie można dyskutować yy, długo, ty pewnie masz tam jakąś swoją regułkę na to do wypowiedzenia. Według tej naszej tam definicji, którą kiedyś przyjęliśmy, no to to jest chyba horror. Chociaż... Nie wiem, ciężko powiedzieć. Natomiast na pewno na pewno wzbudza obrzydzenie, chociaż myślę, że kolejne części trochę większe, bo to już pójdą tam, pojadą po bandzie, jest, jest brudny, jest klimatyczny, czuć ten klimat, ten ten, ten. No, osaczenie, ten no, no, ma, ma bardzo specyficzny klimat film i, i ten klimat wprowadza nas w, w pewien stan. Wprowadza widza w taki stan, w jaki po, wprowadzić, do tego jest, jest odpowiednio krwawy, jest odpowiednio brutalny i jest odpowiednio skonstruowany, żeby szokować widza w, w konkretnym momencie, a czy to jest dobry horror to nie wiem a jeszcze słoni o tej brutalności, odpowiednio brutalny co to znaczy? Czy uważasz, że nie wiem, no jakoś patuje tą przemocą, czy to jest. Znaczy to nie jest tak, że, że jest jakoś przesadnie krwawy, bo przecież te krewawe sceny nawet nie są pokazane. Tak. Bo tutaj jak nie wiem, jak rąbią człowieka, no to nie widzisz tego, że, że rąbią tego człowieka. Ty sobie po prostu tylko zdajesz sprawę, że go rąbią, i, i to w taki sposób bardziej To Nie ma pokazanych jakichś takich bardzo brutalnych scen. Ty Po prostu widz zdaje sobie sprawę, że w tym momencie ta brutalna scena się rozgrywa i to jest jakoś tak zrobione, że to działa. I to jest właśnie bardzo istotna rzecz, bo Pile jedynce też bardzo często się zarzuca, jaka to ona nie jest brutalna. I w tym kontekście też cię pytałem trochę o ten gatunek. Już wyjaśniam o co chodzi. Ogólnie seria filmów Piła. Szczęście. I jednej na kolejną, z sequela na sequel jest coraz bardziej krwawa, to znaczy ma trochę więcej scen z jakąś tam dawką przemocy krwi flaków i też w związku z tym, że budżety mogły być coraz większe bo każda część zarabiała setki milionów można było sobie też pozwolić na więcej po prostu efektów, by pokazać właśnie daną scenę przemocy. No i po prostu no sequele, tak, więc stosowano zasadę, że ma być lepiej, a lepiej to znaczy w Hollywood więcej, mocniej, bardziej, czyli w tym przypadku kerfawiej z większymi zbliżeniami i tak dalej. Jednak właśnie też ogromna krytyka związana z tą przemocą spotkała pierwszą piłę, co mnie osobiście potwornie wkurzyło, bo tak jak Mando zauważył, w tej pierwszej części nie ma prawie wcale przemocy. jako takiej ukazanej wprost, a te sceny, które jakoś tam się gdzieś pojawiają na marginesie, mamy właśnie tam scenę, w której przykładowo jedna bohaterka rozcina żołądek innemu bohaterowi, próbując ratować własne życie i widzimy w tej scenie tylko dłonie, które machają skalpelem w górę i w dół i tam w pewnym momencie jakaś tam krew gdzieś tryśnie, jakaś tam czerwona ciecz ale właściwie tam nie ma takich elementów typowych dla gory, Jak na horror, to wręcz mam wrażenie, że tutaj mało było tego typu scen. Tak sobie pomyślałem, że... Tak, jak jest scena z tym i, yy, drutem kolczastym, to z kolei jest ten szybki, szarpany montaż, także nic nie widać prawie na tym. To, to po prostu działa na obrazie, no widz wie, że, że to się w tym momencie tam dzieje, ale ukazane to nie jest. No właśnie i tak sobie pomyślałem, że w kinie akcji, nie wiem, w filmach z Wandamem czy Sigalem jest więcej takiej pokazanej wprost przemocy czy coś, nie wiem, te wybuchające głowy w niezniszczalnych mają więcej w sobie gorę niż piła pierwsza i dlatego właśnie wzburzyło mnie to dość mocno na etapie takiego researchu, recepcji i teraz ile? Tydzień temu tydzień temu i kilka godzin temu w piątek wygłaszałem referat też dotyczący całej franczyzy na konferencji naukowej dotyczącej ikon popkultury i tam właśnie poruszyłem też temat przynależności gatunkowej, bo właśnie pisze się w sieci, że pierwsza piła to jest horror spod gatunku torture porn, co w moim odczuciu było totalną bzdurą, bo wiecie, torture porn to jest taki, nie wiem, hostel, w którym pokazuje się, mamy długie ujęcia, bardzo dokładne ze zbliżeniami, gdy właśnie są okaleczane ciała, często też nagie ciała, jest w tym masa perwersji i w tych scenach skupiamy się całkowicie na tej torturze i też takich w filmie jest bardzo dużo w kolejnych piłach po częściu też się pojawia i też filmy są reklamowane przy pomocy plakatów na których cyfry kolejnych sequeli są złożone z uciętych kończyn ludzkich Czyli tam mamy, nie wiem, trójka, to są chyba trzy zęby, czwórka, to są trzy palce tak ułożone jak czwórka, tak dalej, i tak dalej. I te kolejne części są reklamowane trochę jak torture porn, ale jedynka moim zdaniem no nie pasuje do definicji tego podgatunku. Zresztą dwójka i jeszcze też nie do końca, czy trójka. W ogóle mam wrażenie, że to miały być bardziej thrillery, takie crime thrillery z tym mocno zarysowanym wątkiem seryjnego mordercy i elementami horroru ja jednak tej tezy starałem się i będę się starał bronić. tam niektórzy mi zwrócili uwagę na to, że gatunek się definiuje przez oczekiwania odbiorcy no i od dwójki już można powiedzieć że ludzie oczekiwali tej brutalności ale w jedynce jeszcze nie, nie wiedzieliśmy co to będzie i właśnie tak jak mówię, ten film nie jest szczególnie brutalny, jeżeli ktoś ogląda horrory no to widział na pewno nawet jeżeli jest jakoś tam wyczulony to widział dużo gorsze rzeczy na pewno w innych filmach i co istotne, to też nie jest tak, że One czy łanel nie chcieli pokazać za wiele przemocy. Oni po prostu nie mieli kasy. I dlatego tak jak powiedzieliśmy tam w scenie z nożem, ze skalpelem widzimy tylko skalpel w dłoniach latający w górę i w dół. W scenie z drutem kolczastym widzimy taki szarpany montaż, tak aby za wiele nie było widać, ale aby było czuć jednak to, że tam coś się dzieje strasznego, by czuć to napięcie. W ogóle mamy też mało lokacji, w się rzecz, ale te lokacje są klimatyczne, tak jak powiedziałeś, brudne, mroczne, ciemne. Czuć tam, że no, nie może się nic wydarzyć dobrego, że no, nikt normalny by tam nie wszedł. Znaczy ja bym pewnie wszedł, tym znalazł jakiś opuszczony budynek, nawet tak wyglądający, ale nikt normalny by nie wszedł do środka przez to, przez te lokacje, przez ten brud i przez ten klimat, yy... jak, jak mówisz o Pile, to, to myślisz jednak o horrorze. Dopiero potem, jak, jak zaczynasz to bardziej, nie wiem, wgłębiać się, analizować, to, to możesz powiedzieć, że tutaj jednak tego horroru nie ma wiele i czy to jest horror, czy to jest thriller, to już jest, to już jest inna bajka, ale, ale wiesz, jak widzę dwóch kolesi przykutych w piwnicy brudnej, piwnicy starej, z odpadającymi kafelkami, z trupem na środku, w kałuży krwi, yy... co też nie jest przecież jakoś szalenie brutalne, no, no ale siedzą w tej kałuży, krw i w tym Brudzie, i w tym i, i, i w tej. Mm, mm, no, no to, no, no to y, odczucia budzi odpowiednie. Tak, ale jednak szczerze, mówiąc powiem ci, że chociaż oglądałem też większość pił, bo chyba właśnie czwartą, piątą i szóstą w ramach festiwalu horrorów Multikinie, gdy jeszcze się odbywał, dopiero na siódemkę poszedłem poza jakim festiwalem, maratonem tylko na siódemkę, to ja jednak nie chodziłem na nie z myślą, a będzie krwawo, będzie chore, będzie klimat, tylko jednak bardziej mnie ciekawił ten wątek właśnie thrillera, kryminału. Co się stanie z tym wątkiem seryjnego mordercy, kto teraz będzie go ścigał, kto jest dobry, kto jest zły, jak się zakończą te wszystkie otwarte furtki z poprzednich części bo jednak A to ja, to ja też tak miałem w przypile, że też miałem bardziej frajdę z tego. Yy, jakie postaci, bo to wiesz, teraz mieliśmy jakieś drugoplanowe postaci, które za dwie części na przykład wpadają w swoje pułapki i tak dalej. Yy, jak on to zapętli, bo to chociaż to się robi naprawdę głupie z czasem, to, to, to i tak miałem z tego frajdę. Właśnie z tej części. Czym nas zaskoczą? Jaki będzie twist na koniec? Bardziej, bardziej się tym jarałem niż, tam nie wiem, pokazaniem krwi czy czegoś. Bardziej sama, sama wymyślność i dziwność tych pułapek, i co tu jeszcze mogą wykombinować, żeby, żeby pokazać coś nowego, czego jeszcze nie było. No właśnie. Na mnie to działało tak samo. I jeszcze mam wrażenie, że cała franczyza tak samo jak, że zarówno ta pierwsza piła jak i kolejna, jak i cała franczyza są zbudowane jako taka jedna wielka układanka gdzie kolejne puzle powoli wskakują na swoje miejsca i dopiero na koniec wydaje ci się, że brakuje ci jeszcze kilku puzzli a tu nagle masz migawki przed, w finale, które ci pokazują jak gdyby wskazówki które twórcy rzucali w toku filmu dotyczące właśnie zakończenia. Te wszystkie puzle wskakują na swoje miejsca. Dopiero wtedy widzisz cały obrazek i wtedy film się kończy, a w następnym filmie okazuje się, że jeszcze dookoła masz kolejne puzle i dobudujesz dalej. Dobudowujesz dalej ten obrazek i mnie się to bardzo podoba. I zarówno na etapie mikro jednej części, jak i makro całej serii. I jeszcze pytałem Ci o ten strach i o to napięcie. Powiem ci szczerze, że... No za pierwszym razem to ten film zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Naprawdę trzymał mnie w napięciu od samego początku do samego końca. Czy wzbudzał strach? Na pewno nie taki jak na przykład obecność, bo to jest jednak film innego typu. Jednak chodzi... No jest ten silny element thrillera. Mamy jednak takie trochę inne to napięcie. Ale też miałem takie sceny, gdy... No nie wiedziałem co się dzieje. Serce było dużo mocniej i miałem ochotę podskoczyć w fotelu, przecież tutaj nie ma właśnie czamskarzów, A finał już totalnie mnie zmiażdżył, bo zupełnie się tego nie spodziewałem, co się tutaj wydarzyło. I no długo zbierałem szczękę pod, z podłogi po zobaczeniu właśnie finalnej akcji. No, ja się zgadzam, on był zaskakujący. Tylko że no za chwilę o tym pewnie pogadamy trochę bardziej, ale dla mnie właśnie ten finał był tylko po to, żeby zaskoczyć, bo dla mnie on nie miał kompletnie sensu. Dla mnie to było tylko takie wow, tego się nie spodziewałem, wow, co on tam robi, ale no zaraz może w to wejdziemy głębiej, ale ja, ja się zgadzam, ten finał mnie zaskoczył, bardzo zaskoczył, nie spodziewałem się, chociaż uważam później, jak sobie chwilę przemyślałem po pierwszym seansie, że każdy widz tak naprawdę powinien już na samym początku zadać sobie pytanie, którego powinno do tego finału doprowadzić, a nikt tego nie robi co też świadczy, że to jest jakoś tak dobrze chyba zrobione przejdziemy do spoilerów, to to rozwinę spoko, no to może teraz tak po prostu króciutko podsumujemy ogólnie czy polecamy, czy nie, jeśli chcesz jakąś ocenę punktową, to też możesz dać, ale nie musisz, ja ogólnie od siebie szczerze polecam pierwszą część moim zdaniem powinien obejrzeć każdy, kto jakoś tam się choregorem interesuje jeżeli jakoś go wciągnie, to myślę, że powinien przejść też przez kolejne, najlepiej zrobić sobie jakiś maraton, nie mówię, że koniecznie jednego wieczoru czy coś takiego, ale w ciągu miesiąca czy coś takiego, by w miarę pamiętać kolejne części, bo to wtedy też daje zabawę przy rozpoznawaniu różnych elementów w częściach kolejnych, a właśnie przy tej jedynce jeszcze gra aktorska, moim zdaniem, była w porządku i świetnie pasowała do tego co się działo na ekranie nawet wyczytałem gdzieś tam, że podobno cała ta sekwencja łazienkowa została rozegrana chronologicznie i do tego aktorzy nie wiedzieli do końca co się wydarzy w kolejnych sekwencjach i dzięki temu właśnie przez to, że sami byli trochę zaskoczeni tymi kolejnymi sekwencjami, to to wszystko ktoś aktor był scenarzystą, to chyba wiedział w sumie ty no to bez sensu no to może Gordon nie wiedział. No, może. Kurczę, nie wiem, ale właśnie spodobało mi się, spodobała mi się ta ciekawostka, bo oni rzeczywiście tak dobrze odgrywają to zaskoczenie, to takie dezorientacje, gapienie się po kontakt, co się tu dzieje, Boże, gdzie ja jestem? Scenografia w porządku, za trochę krwi nie popadli w przesadę. I właśnie tam wszystko jest z jednej strony proste, a z drugiej strony bardzo klimatyczne, bo tak samo stroje głównych bohaterów. Oni są ubrani w jakieś jasne koszulki. I chyba Wannell ma jakiś jasny, biały t-shirt i nie wiem, chyba dżinsy. Gordon ma chyba błękitną koszulę i jeansy też. I na tym właśnie też dobrze widać brud, ten rdze i wszystko inne. Te wszystkie pomieszczenia, lokacje też są w ten sposób y, zrobione. No jestem na tak scenariusz też... Tam jest sporo różnych twistów, sporo tych retrospekcji. To może się wydawać trochę chaotyczne, ale właśnie w teorii może się tak wydawać. W praktyce wszystko się ładnie składa do kupy, doprowadza do finału, który jest też jednym wielkim twistem. No mnie wbił w fotel. No i jeszcze muzyka właśnie. Muzycznie, dźwiękowo też jest ten film całkiem nieźle nagrany. Ogólnie udźwiękowienie jest w porządku, do tego mamy taśmę od seryjnego mordercy, gdyż nasz seryjny morderca posługuje się taśmami magnetofonowymi, przy pomocy których przekazuje instrukcje swoim graczom, swoim ofiarom, co jest bardzo klimatyczne, moduluje, modyfikuje swój głos, tak by brzmiał przerażająco i by stał się takim wyznacznikiem serii. I mamy też motyw przewodni, który pojawia się dopiero w sumie w finale ale właśnie w idealnym momencie bo jest to taki motyw kompozytora Charlie'ego Closera o tytule Hello Zep i on świetnie moim zdaniem ta muzyka oddaje tę sytuację która powtarza się w kolejnych filmach serii, czyli ten uciekający czas, to osadczenie, tę dezorientację ja to słyszę po prostu w tym utworze i no to też jest dla mnie duży plus i też utwór, który stał się no jednym z bardziej charakterystycznych motywów przewodników z chorobami. Na pewno z ostatnich nie wiem, ostat z ostatniej dekady to jest chyba nawet najbardziej charakterystyczny motyw. No, ja go dzisiaj nucę całe popołudnie. Także nie może mi wyjść z głowy. Ja się w zasadzie z wszystkim, co ty powiedziałeś zgadzam. Do tego jeszcze bym dodał fajne już takie zarysowanie tego, co charakteryzuje horrorowe serie, czyli charakterystycznego mordercy. Na razie sam Tobin Bell tutaj tak naprawdę pokazuje twarz może za dwa razy, ale jak pojawia się w swoim kostiumie, w kapturze na głowie, gdzie tak naprawdę nie widzimy w ogóle twarzy, to już, już jest też klimatyczne. Do tego morderca w masce świni. Też robi wrażenie, też jest fajny, też to wygląda świetnie. Ja tylko bym... Z żadnej oceny liczbowej raczej nie będę dawał, bo ja tego nie lubię robić, ale jeżeli ktoś jeszcze tego nie oglądał do tej pory, to, to właśnie trzeba pamiętać, że to jest jednak tani film nie spodziewać się tutaj fajerwerków chociaż no, klimat jest oczywiście moim zdaniem jest kilka rzeczy troszeczkę tam niechlujnie zrobionych w każdym filmie są błędy ale tutaj jako, że to się dzieje w jednej lokacji to, to często widać, że niektóre rzeczy gdzieś tam się przemieszczają, położone są gdzie indziej to są drobiazgi, to są takie pierdoły ja wiem, ale, ale ja na to zwróciłem uwagę już przy pierwszym sensie, a przy każdym kolejnym wyłapywałem coś, coś następnego ale, ale tak, z tym wszystkim, co ty powiedziałeś, się zgadzam. Tylko, że tak jak ja mówiłem, według mnie to jest film, który ma określone zadanie, który, który tak na dobrą sprawę jest filmem jednorazowym, bo on ma nas tak naprawdę zaskoczyć. On ma nas, yy, yy, ma nas. Yy. Wprowadzić w pewien stan, yy, pokazać pewien klimat, yy, ma nas trochę tam obrzydzić, bo pomimo tego, że nie ma, te, nie ma tego epatowania krwią i przemocą, no to yy, to jednak no, widz ma swoją głowę, więc jeżeli widzi, yy, że ktoś tam działa z piłą, yy, przy ciele, no to potrafimy się domyślić, co tam się dzieje, więc ma to też jakieś, jakieś takie reakcje u widza wywołać. No i ma nas zaskoczyć. To jest najważniejsza część tej całej serii, że te filmy mają być zapętlone, ma być pełno różnych dziwnych wątków, tropów, to wszystko ma być niby chaotyczne, ale tak naprawdę powiązane i ma nas walnąć finałem ale moim zdaniem no, nie powinniśmy się jakoś szalenie zagłębiać i zadawać zbyt wielu pytań, po prostu się bawić filmem. Takie jest moje zdanie, bo ten scenariusz jest dziurawy jak sery. Tyle. No z tym się do końca nie zgodzę, no, po części może tylko, ale tylko przejdziemy zaraz, już za sekundkę, już za chwileczkę i na koniec tylko chciałem powiedzieć, że wróć do tego wątku konferencji, skoro już go zacząłem. Ja tam właśnie postawiłem tezę, że Piła jest taką serią ikoniczną dla współczesnego horroru kultową, bo właśnie ten motyw przewodni, te pułapki, plakaty, głos Tobina Bela, czy ogólnie przekazywanie informacji ofiarą poprzez taśmę magnetofonową, ta, to przebranie mordercy ze świńskim rejem, o którym wspomniałeś, bili, lalka bili, te wszystkie elementy no, są bardzo ikoniczne, bardzo rozpoznawalne i zapytałem też kilku młodych fanów horroru, młodych to znaczy no jeszcze nie dwudziestoletnich powiedzmy i dla nich, jak się okazało, Jigsaw, Billy i Piła były takimi ikonami jak dla nas, nie wiem, Freddy, Jason. Ja się z tym zgadzam. Ja zestawiam te serie ze sobą. Tak jak ty na początku powiedziałeś, że to jest zupełnie inna klimatycznie seria, to jeżeli chodzi o ikony kina, to Piła według mnie można postawić na jednej półce z piątkiem XIII czy z koszmarem z ulicy Wiązów. Ktoś tam w komentarzach u ciebie, jak ty na Facebooku napisałeś, że weźmiesz udział w tej konferencji, ale będziesz mówił o Pile, a nie o czymś wcześniejszym, to ktoś tam napisał, że, że, że to trochę chyba na wyrost. Ja się z tym nie zgadzam. To jest Powstało siedem części. To jest film, który naprawdę na długie lata zdominował kino Grozy i też troszeczkę zdefiniował. Jest coś takiego, że co ileś tam lat, co dekadę, co, co ileś lat powstaje film, na którym potem przez następną dekadę się dużo ludzi wzoruje. I Piła była takim filmem. Piła wpłynęła naprawdę mocno na kino grozy, na horror, yy, który powstał po Pile. Yy, podobny montaż, podobne zagrania, podobne motywy wykorzystywane już. Nawet nie mówię tylko o tych ikonach. To był film, który, jak, który, który wpłynął na, na, na późniejsze horrory i ja uważam, że zgadzam się w tym w stu procentach, a nawet powiem coś kontrowersyjnego, ja Piłę jako serię, chociaż to rozwinę bardziej w następnym podcaście, cenię nawet, nawet bardziej niż te wcześniejsze, ponieważ te wcześniejsze bardzo szybko się wypaliły, a Piła uważam, że y, oczywiście tam y, był spadek formy, ale tak naprawdę zdechła dopiero w siódmej części, bo do szóstej uważam, że ona trzymała poziom, a nie przypominam sobie serii horrorów, które, która by do szóstej części trzymała poziom taki, że to się dało bardzo przyjemnie oglądać. To ja się z tym w pełni zgadzam. Właśnie Piłę jako serię, jako całą franczyzę też cenię sobie bardzo, bardzo mocno. I jeszcze do tej ikoniczności wspomniałeś, że Piła definiowała horror. Rzeczywiście tak było. Po części pewnie się też jakoś przyczyniła razem z Hostelem Eliego Rota do rozwoju gatunku Torcher Porn i ogólnie takiego kina bardziej brutalnego. Na fali popularności Piły no, wybił się One, Dzięki któremu mamy teraz naznaczonego i obecność, czyli jedne z najważniejszych horrorów ostatnich lat, przynajmniej tego kina hollywoodzkiego mainstreamowego. Na fali piły powstały także kolekcjoner, i w Polsce to miało jakieś beznadziejne tłumaczenie tytułów to było chyba e, The Collector i The Collection, a po polsku kolekcjoner i kolekcjoner 3D czy coś takiego? W każdym razie powstały te filmy, ale no też są pewne minusy tej sytuacji, bo niestety właśnie do pierwszej piły przylgnęła już ta łatka takiego kina bardzo brutalnego, pałającego tą obrzydliwością, przemocą na lewo i prawo i, i myślę, że to trochę przez marketing, właśnie przez te plakaty, hasła reklamowe w stylu zasady są po to, by je łamać tak jak ludzi no to wiadomo, no jak słyszysz coś takiego, no to się spodziewasz, że właśnie potem będziesz miał łamanych ludzi w filmie. I myślę, że ta kampania marketingowa uderzała oczywiście w młodego widza, w taki target, który chciał głównie tych szokujących pułapek, a znowu dla tych, którzy tego nie chcieli, była, były te intrygi kryminalne, ten wątek thrillerowy. Ostatecznie chyba wszyscy byli zadowoleni, ale jednak ta łatka była i to trochę zaszkodziło chyba horrorowi, bo nawet jeżeli już mówimy o podcastach, to przykładowo w Caprifolium podcast, którego ogólnie słuchałem chętnie, bodajże już w pierwszym odcinku tam padła taka teza, że współczesnych horror to same piły i nic więcej. Jak ja to usłyszałem, no to po prostu strzeliłem face palm, jak po chwili usłyszałem, że właśnie teraz kręci się tylko takie brutalne, straszne rzeczy i że w ogóle nie ma sensu schodzić na horrory do kina no to miałem ochotę wysmarować taki komentarz, aby twórcom odechciało się nagrywania kolejnych odcinków. Na szczęście później nie wracali do tematu horroru, ale znaczy, to, żeby nie było tak, że ja teraz jakoś no biję strasznie do tego caprifolium, po prostu to mi przeszło do głowy, ale ogólnie w sieci, także na portalach takich teoretycznie opiniotwórczych, czy w pismach zachodnich, bo ja teraz czytałem trochę o tym, co się w prasie amerykańskiej pisało o Pile i nawet tam też wrzucano tego typu tezy no i to jest niestety jakiś minus, ale z drugiej strony tak mam wrażenie, że Piła zrobiła dużo dobrego dla horroru i też ten sukces bo powiedzmy sobie szczerze pierwsza Piła no, zarobiła prawie 100 razy tyle ile kosztowała i to jest ogromny sukces widać też jaki to ma wpływ chociażby na wytwórnię Lionsgate Films Kiedyś, no nie było aż tak znaczącym studiem, dorobiło się jednak bardzo, bardzo dużo na tej właśnie franczyzie i dzięki temu też zaczęło inwestować w kolejne filmy. Okazało się, że przy dobrym, oryginalnym, ciekawym pomyśle nie trzeba wcale setek milionów dolarów, a no przede wszystkim istotnie jest ten pomysł właśnie. No, no ja się zgadzam, przyklasnąć to tylko mogę. Dobrze, to myślę, że to jest idealny moment, by pożegnać wszystkich, którzy nie lubią spoilerów i którzy jeszcze tego filmu i tej franczyzy nie znają, a całą resztę zapraszamy na strefę spoilerową. Uwaga! Spoiler! No, tylko, że teraz tak cipałem po tej całej naszej rozmowie, to aż mi głupio przychodzić do, i, i zaczynać jakieś tutaj próby narzekania, bo no bo kurde, no, no ja się zgadzam z tym wszystkim, co powiedzieliśmy przed chwilą, z tym wszystkim, co ty powiedziałeś i teraz jak ja mam tutaj y, wyszukiwać jakiś, i czepiać się jakiś pierdół, to to aż, aż tak mi się nie chce za bardzo. Ale, ale ty nie a... musisz hejtować tego filmu, po prostu przechodzimy do spoilerów. <głos> ale ja nie, hejtuję, no. ja nie hejtuję, ale kilka rzeczy tu naprawdę się tak rzuca, tylko że, no, tak jak ja powiedziałem, sama frajda z oglądania, no, ten film macie zaskoczyć, a to, że to jest bez sensu na przykład, że ten człowiek tam leżał na środku, po co on tam leżał i tak dalej, no to... Ale dlaczego to jest bez sensu? No to jest bez sensu. To znaczy, jeszcze ja rozwinę to, co powiedziałem wcześniej, że my już powinniśmy sobie. To, to, to nie jest krytyka. To jest plus dla filmu, bo tak naprawdę każdy widz powinien zadać sobie pytanie już w pierwszej scenie, kim jest ten cholerny człowiek, co leży po środku, a nikt sobie tego nie zadał. Nie wiem dlaczego, czy ten film jest tak skonstruowany, że my o tym nie pomyśleliśmy. Bo patrz, to jest teoretycznie zaplanowana gra z każdym detalem, z każdym szczegółem. No tak. Ten facet, no tam po coś leży, nie? Tak. A, a, a każdy to ma w dupie, każdy widz, ale to ja to w tym momencie nie krytykuję, zrozumie, nie? Ja mówię, że to, kurczę, fajnie zostało zrobione, że nikt, nikt się nad tym nie zastanowił. Bo okej, okay, on trzyma sobie pistolet w ręku i trzyma dyktafon, czyli no, jest po to, żeby był rewolwer i dyktafon i jeszcze teoretycznie ma tą truciznę w no, ale, ale myślę, że człowiek, który jest taką dokładnością Ładnością, planuje te zagadki no to nie, nie zabił kogoś tylko po to, żeby trzymał dyktafon i trzymał rewolwer gdyby to była któraś z kolejnych części to moglibyśmy pomyśleć, że to jest jakaś ofiara po poprzedniej yy, jakiejś grze ale tutaj tak naprawdę każdy powinien sobie zadać to pytanie i dziwne, że nikt sobie tego pytania nie zadał. Szczególnie, że widzimy w jednej ze scen makietę, to jakieś pięć miesięcy wcześniej czy pół roku wcześniej to się działo, gdy policjanci wpadają do do pomieszczenia, w którym on, to, on planował te różne swoje zagadki i jest makieta i widać i w tej makiecie też jest położony ten trup czyli on tam była jakaś celowość jego a, a, a tak naprawdę przez cały film nikt w ogóle nie myśli o tym o tym trzecim. W to jest właśnie genialne, że tam jest... No ja wiem, no, no, no tak jak mówię, w tym momencie nie krytykuję. Wiesz, teoretycznie powinniśmy sobie zadać pytanie, kto to cholera jest? Każdy z tych bohaterów dostał jakąś retrospekcję, miał rozwiniętą swoją historię i wiedzieliśmy teoretycznie, dlaczego się tam znalazł, a... No, no czyli ten pośrodku też powinien mieć swoją historię. No, ale właśnie ma i to się okazuje dopiero w finale. Koleś na środku to jest nasz seryjny Zabójca, który po prostu wstrzyknął sobie coś, co bardzo spowalnia krążenie krwi, bicie serca i dzięki temu właśnie jak gdyby tak się uśpił, wprowadził w taki stan nieprzytomności niemalże i przeleżał właśnie kilka godzin w pomieszczeniu razem z naszymi bohaterami. A to dopiero było w trzeciej części wyjaśnione, że on sobie coś wstrzyknął. Ciekawe w sumie, czy to była taka odpowiedź na krytykę, bo ja w, necie w y w co drugiej wypowiedzi czytałem, że no to było niemożliwe, żeby ktoś tam przez ileś godzin leżał na kafelkach, szczególnie starszy człowiek śmiertelnie chory, no wiesz, teoretycznie powinien ziewnąć, kaszlnąć, czy co no ale wyjaśnili robić. to i to moim zdaniem całkiem sensowne. Ale, ale dopiero w trzeciej części, nie? W jedynce nie było. Ale no na tym polega ta Franczyza, to nie było istotne w gruncie rzeczy, bo no słuchaj, sam powiedziałeś, że nie zadaliśmy sobie nawet cholernego pytania, kto to jest, po co, dlaczego, a fajnie, że naprawdę ktoś w czasie filmu się zastanawiał, czy ten koleś się rusza, czy oddycha, czy coś tam. Tam w tym filmie mamy tyle różnego rodzaju twistów, wskazówek i tak dalej, że tam nie ma czasu na takie pierdoły. W sensie w czasie sensu myślisz o tylu różnych rzeczach, zastanawiasz się właśnie, masz tych dwóch mężczyzn, Adama i Gordona, z każdą sceną dowiadujesz się coraz więcej na ich temat. Widzisz, że każdy z nich ma jakieś tam drobne grzeszki na sumieniu. Widzisz, że ich historie się splatają, że Adam miał śledzić Gordona. Wiesz, że Gordon był oskarżonym przez chwilę w sprawie śledztwa Jigsawa. Wiesz, że była jakaś jeszcze dziewczyna z dziwną pułapką na głowie, która poprzeszła niby wewnętrzną przemianę na skutek tego wszystkiego, co też trochę sprawia, że jesteś skonfudowany, tak? Masz właśnie śledztwo policyjne. Później masz... Yy, yy, okazuje się, że dwóch partnerów wpada na trop Jigsoła, ale w wyniku działania naszego seryjnego mordercy, jeden z nich ginie, drugi ma podrżnięte gardło, wprawdzie przeżył, no ale jest okaleczony jakoś tam. Masz tyle różnych wątków i każdy z nich jest interesujący, przynajmniej dla mnie, że ja, tam, ja, tam mógłby waleń gdzieś sobie Przelecieć po niebie, ja bym go pewnie nie zauważył, bo no, za dużo się dzieje. No tak, ale pomijając już fakt, że było to fajnie zrobione, także widz nie zadał sobie pytania dlaczego. To było to według mnie bez sensu, bo po cholerę on się położył pośrodku. Fakt, można to wyjaśniać, no, był psychicznie chory i tak dalej. Ale no, tam było powiedziane, że on lubi obserwować e, swoje ofiary, ale jakoś wcześniej nie kładł się pośrodku. No, zresztą e, położyć się po środku na 8 godzin, no to jak obserwował te ofiary? No, szczególnie, że wstrzyknął sobie coś, żeby się nie ruszać. Ale to wszystko było e, nagrywane. No, to było bez sensu, to było tylko... No ale no, po co on tam leżał? To było tylko po to, żeby zaskoczyć widza. Tylko po to. To nie miało w ogóle żadnego uzasadnienia. <głos> no ale z drugiej strony to nie przeszkadza ci w fabule filmu. jako taki, No bo tak samo możesz powiedzieć, a dlaczego w filmie akcji ktoś komuś przywalił z pół obrotu, nim go z w kajdanki Po to, żeby była fajna scena. Dlaczego w szybkich i wściekłych y, samochód musiał wyskoczyć z takiej rampy? Żeby była fajna scena. I tak jest w, w każdym filmie. No. Dlaczego ta pułapka musi jej rozrywać szczękę, także i wbija górną szczękę w mózg. Po to, żeby było efektywnie. Przecież równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego nie strzelił jej w głowę. No ja się zgadzam, to było tylko po to, żeby to było tylko po to, żeby nas zaskoczyć. A, ale według mnie to nie miało sensu. No, Ale, ale... ale zaskoczyło. Zostało potem jakoś wyjaśnione, żeby czepialscy się nie czepiali. I nie przeszkadzało ogólnie w fabule. To nie była taka głupota, która ci rozwala właśnie seans. Tylko to jest coś w stylu... Po seansie sobie mówisz teraz, po co on to zrobił, mógł tego nie robić. Tak? No to to... No, zgadzam się, to nie była taka głupota, bo to równie dobrze mógł być po prostu kaprys. No. Poprzednio oglądałem przez dziurkę, teraz potrzebuję większych wrażeń i sobie popatrzę od środka, pouczestniczę w tej grze, będę jego częścią. No To nie rozwala, to jest, bez, jest, jest dla mnie głupie, ale, ale nie rozwala i, i, i spełnia swoją funkcję, czyli jakoś tam zaskakuje. Znaczy zaskakuje no, bardzo Poza mocno. Poza tym być może to też o to chodziło, że... Bo wiesz, Jigsaw miał plan i właśnie też jedną z, jednym z punktów krytyki jest fakt, że Jigsaw miał ten swój plan, a co by było, gdyby bohaterowie nie znaleźli której ze wskazówek, a co by było, gdyby zniszczyli którąś ze wskazówek przez przypadek, gdyby na przykład zniszczyli taśmę, bo któryś by się właśnie upadając, akurat tak by upadł, żeby się taśma zniszczyła, albo gdyby coś tam. I tak sobie pomyślałem, kurde, jaki to jest idiotyzm, takie co by było gdyby, równie dobrze mógłbym powiedzieć, a co by było gdyby bohater jakiegoś filmu samochód potrącił, gdy ten wychodził z domu, z pracy, czy skądś tam. To jest takie pitolenie od rzeczy. A właśnie ten plan Dżiksoła był tak przemyślany, że no tam coś poszło nie tak, bo na przykład był klucz. Który Wannel miał z... No ten sam początek równie dobrze on mógł. Nie wiem czy o tym klucz, tak. bo jak mówiłeś o tym, co by się stało, to równie dobrze to się mogło skończyć w pierwszej tak. stanie. Nie? Jak wyszedł, to mógł nie spuszczać wody i. Tak, a i Adam miał klucz na sobie położony. I ta scena jest troszkę niedobrze nakręcona, bo to jest tak, że on został położony do wanny pełnej wody i on jak wsunął się i po chwili odzyskuje przytomność już pod wodą, tylko że ta scena wygląda tak, ludzie to też strasznie po tym jadą, jakby on spał w wannie, bo jest troszkę za długa. No ale no ludzie, nie czepiajmy się aż tak. I on właśnie się budzi i szarpie się, tak, no bo nagle czuje, że to nie i wyszarpuje korek z wanny i wtedy klucz akurat wpada w odpływ. I to jest na przykład właśnie bardzo fajny motyw, że coś poszło nie tak w tym planie. I sobie teraz pomyślałem, a może Jigsaw specjalnie się tam położył na wypadek, gdyby Zep nie dojechał na miejsce, żeby ich właśnie zabić po prostu potem. No, Ale to jak wstrzyknął sobie ten spowalniacz, chociaż tego nie wiemy w pierwszej części, to dopiero się dowiadujemy w trzeciej, więc teraz nie można tego używać jako argumentu, bo jeszcze nie było na to pomysłu, yy, yy, kręcąc pierwszą część, no to okej, okay. no mogło tak być. Ale no właśnie, no i Adam powiedzmy by się uwolnił i nie wiem, albo by zabił godon albo by też mu jakoś pomógł czy coś i jeżeli by właśnie minął, bo to było tak wyliczone, że on miał po tych, pominięciu tego czasu i tam jeszcze odrobiny, żeby Zep miał czas dojechać i wykończyć ich, Dopiero budzi się Jigsaw, czyli nasz seryjny morderca. Ja sobie że to właśnie mógł być element planu, że na wypadek, gdyby jakimś trafem oni tam się nie pozabijali, a Zebby nie przyjechał, no to oni są zamknięci w tej łazience, nie mają z niej wyjścia, bo są wielkie wyrota zamknięte i wtedy Jigsaw właśnie się budzi, zabija ich obu i po prostu wychodzi. No dobra, no to na czym polega ta gra? No bo y, ja rozumiem, że w późniejszych częściach motywacje Jinxowa już są naprawdę czasami przekombinowane, ale y, teoretycznie y, chodzi tutaj o to, że y, nasz pan układanka jest śmiertelnie chory, więc zaczyna się wkurzać na ludzi, którzy jakoś tam nie szanują życia. I zaczyna im robić takie pułapki, żeby oni zaczęli doceniać to, czego wcześniej nie szanowali. No ale na czym polegała gra Gordona? Yy, do, dobra, okej, okay, no wiem teoretycznie, dlaczego się tam znalazł, no dlaczego? ale... No, no, nie szanował rodziny, nie wiem, yy, yy, zdradzał, że one może teoretycznie tak jakoś by to można rozwinąć. Ale nie, ale no, to właśnie szerzej. To... Bo o co chodzi? Chodzi o szanowanie życia swojego i cudzego, tak? Gordon jest lekarzem. I, i ma się tego nauczyć zabijając yy, jakiegoś losowego człowieka, który stoi na przeciwko Nie, nie, swojego, poczekaj. Bo jego zadanie polegało na zabiciu Adama. Tak, ale chodzi o to, że Gordon jest facetem, który ma wysoką pozycję społeczną. Jest dobrze zarabiającym ma kochającym lekarzem, ma kochającą go żonę, dziecko, jednak no coś idzie nie tak, nie poświęca czasu żonie i dziecku za bardzo. Dziecko tam go potrzebują, zamiast odejść na chwilę od kompa, poczeka i kończy akapit, tak, i sobie pisze dalej coś tam. Z żoną się średnio dogaduje, umawia się z jakąś dziewczyną inną, wprawdzie ostatecznie nie kocha się z nią, rezygnuje z seksu, ale spotkali się już kilka razy, jakiś tam romans trwa w tle. W szpitalu traktuje swoich pacjentów jak przedmioty, stoi sobie nad... Każdy lekarz powinien przejść taką próbę teraz. No teoretycznie tak, ale wiesz, on tutaj stoi nad pacjentem i właśnie nie mówi, że to jest pan taki i taki, i cierpi na to i tak, tylko, tylko, że to jest pacjent tam na, cierpiący na raka i gdy zep mu zwraca uwagę, że przepraszam, panie doktorze, to jest John, bardzo interesujący mężczyzna, to ten z takim w sumie hamskim ironicznym gestem odpowiada o, to jest właśnie przykład, jak nasi pracownicy się angażują w relacje z pacjentami. A skoro mowa o pacjencie, on jest taki bezczelny trochę, no bo on stoi nad tym gościem, tak, który tam umiera za jego plecami. I właśnie na skutek tego został członkiem tej gry. Moim zdaniem to pasuje. No, dobra, do... no i co i miał się wyleczyć, zabijając Adama? Bo jego celem, celem jego gry było zabić Adama do 18. Te gry ogólnie polegają na tym, że zazwyczaj trzeba. Dopuścić się jakiegoś dziwnego czynu, albo właśnie zabić kogoś, albo zrobić krzywdę sobie. I on jako lekarz, no dla niego zabijanie ludzi jak na co dzień ich leczy nie powinno być łatwe, więc może dlatego akurat ma go zabić, A, ale nie chodzi tylko o to, że on go zabije i to go przemieni. Chodzi o to, że w tej grze chodzi o życie i zdrowie jego żony i córki, które tak właśnie olewał. I dla mnie właśnie to jakoś tam pasuje do schematu, bo z jednej strony nie doceniał tego swojego życia rodzinnego i dlatego teraz może je stracić, a z drugiej strony jako właśnie osoba, która powinna leczyć, przysięgała, ratować życie, tak bo przecież jest przysięga lekarska, ma się dopuścić zbrodni i zamordować innego faceta. Nie, nie kupuję tego. A, a Adam, dlaczego tam się znalazł Adam? Dlatego, że był fotografem? Adam? Na czym polegała jego gra? Bo on w ogóle chyba nie brał udziału w grze, on miał tylko służyć jako mięso armatnie. Nie, no bo Adam też mógł zabić tego, mógł zabić Gordona i wtedy by przeżył prawdopodobnie. No i Adam znowu mu tam zarzucono to, że jest tym właśnie podglądaczem i... Jezu, to, ale to też ja wiem, że teraz się czepiam, bo to naprawdę później w każdej części, bo, bo to naprawdę umógł każdego człowieka. Nie ma człowieka, który nie pasowałby do jego schematu robienia czegoś nie tak. Coś o tym wiesz. Nie, to każdy o od... spadaj. A, a, a ten sanitariusz, na czym polega jego gra? Dlaczego w ogóle on został? To nie, to, to nie jest wyjaśnione, dlaczego on bierze udział w grze. Właśnie. To, to też taka jest, tak, takie bez Ja sensu nie trochę. wiem, czy to się nie wraca w późniejszych częściach. A tutaj w filmie na pewno pada taka kwestia Dane Glover. Ta postać, którą, w którą wciela się Glover, mówi, że to jest jakieś tam zboczenie, czy coś takiego. Nie wiem, czy to jest. A, coś może faktycznie, coś tam jest, ale jego zachowanie też jest takie dziwaczne, no bo ta scena na przykład, gdy on podchodzi z bronią do matki i córki i, i, i sprawdza bicie ich serca, no to po co on to robi? No może właśnie też jest nienormalny trochę, no. Bo w sumie to tak się zachowuje od początku. A dany Glover obserwujący go przez okno, widzący go w oknie doktora Gordona, nie reagujące na to, a potem to zdjęcie skąd pojawia się u Jinxoa, zdjęcie, które wykonał dany Glover. To nie wiem, czy to też później się, nie wyjaśni, bo ja nie jestem pewien, czy to była akcja równoległa. Właśnie wydaje mi się, że to jednak nie było, chociaż nie, chwila, to było równoległe chyba. W każdym razie z tym zdjęciem to nie wiem, czy to nie jest błąd po prostu twórców, a co do Glowega obserwującego przez okno, no to sorry, on jest gościem, którym to gardło i chwilę później jego kumpel wpadł w pułapkę, w wyniku której rozwalił mu połowę głowy. tak? I ma teraz obsesję. Siedzi, no potem w... jak słyszy strzały, to wbiega do mieszkania. A wcześniej jak widzi kolesia, którego... o którym sam mówił, że coś się z nim nie tak, no to nie reaguje. No tak, ale A, czy... zobacz, to jest policjant, który ma obsesję na punkcie Jigsaw'a i po części też Gordona, bo myśli, że Gordon jest zamieszany w tę sprawę. Siedzi w jakiejś ciemnej klitce, w otoczeniu po prostu zdjęć, artykułów z gazet, ogląda w kółko taśmy Jigsaw'a na telewizorze. Jest pogąbany i widzi w sanitariusza ze szpitala w domu lekarza. Sanitariusza, który pracował z tym doktorem. Więc widzi, myśli, że coś jest nie tak. No w sumie, no w sumie. Ale no dlaczego miałby reagować, bo sanitariusz z tego samego szpitala, co doktor jest u niego w mieszkaniu, coś tu nie gra, tak, ale dopóki nie ma strzałów, no to ja też bym nie zareagował nawet. No w sumie faktycznie to w sumie to faktycznie, to bez sensu. Niektóre dialogi dla mnie są troszeczkę bez sensu. Jest jed, jeden przykład, taki zapamiętałem. W ogóle dla mnie ten cały motyw, że oni tam siedzą i do 18.00 pitolą o niczym, se opowiadają historyjki, skąd się wzięli, opowiadają sobie o Sole. Jest, jest też bez sensu, no. Wiedzą, że do 18 mają coś zrobić, a oni se siedzą i gadają o, o, o dupie. Yy, zamiast, nie wiem, no, yy, na spokojnie nawet tą piłą przez też 8 godzin próbować piłować łańcuch, bo oni na wariata na początku zaczęli, dlatego też rozwalili, jed, jedną piłę rozwalili. Yy, nie wiem, no, to, to tak mi się wydaje, że tak powinien człowiek zareagować, ale z drugiej strony, no, Nikt z nas nie był w takiej sytuacji, więc nie wie, jak zareagować. Ale jest, jest w ogóle jeden kapitalny dialog, jak Adam mówi, że zlecono mu śledzenie go. A ten mówi, kto ci to zlecił? Nie wiem. No ale co możesz mi powiedzieć o tym facecie? No nic. No musisz coś pamiętać. Nie, nic nie wiem. Jest wysoki, niski? Nie, nic nie pamiętam. Tylko tyle, że to jest wielki murzyn ze szramą na szyi. No może i tak, ale z drugiej bo ta scena jest tak właśnie emocjonująca, bo to jest takie, no co, co? No, że, że my też nie że widz też nie wie, kto to jest, i on się tak wyłania, wyłania, wyłania. No ale właśnie właśnie o to mi chodzi, że ten film często jest skonstruowany tak, że tak jakby nie patrzyli na logikę danej wymiany zdań czy danej sytuacji, tylko na to, żeby wzbudzić konkretną reakcję widza i tutaj też jest tak, że postać się wyłania z takiej mgły, z takiego dymu widz nie wie, oni prowadzą te swoje wymiany zdań, przerzucają się, przerzucają i nagle on mówi, że to wielki murzyn zeszłam na szyi, widz, poch, to to jest przecież ten i on się w tym momencie wyłania a to, że ta rozmowa była bez sensu, to już schodzi w cień bo to ma tylko zagrać właśnie w taki sposób i, i, i, i to nie jest jedyna scena właśnie tego Dobrze, typu. ale zobacz, bo ty teraz jak to powiedziałeś z takim właśnie ironicznym tonem, z takim sarkazmem no to ja też się zaśmiałem, tak, do mikrofonu ale gdy widzę to w filmie właśnie z tym montażem, takim równoległym i gdy widzę, że Gordon jest taki wściekły, chce się czegoś dowiedzieć, nie wie co się dzieje i przed chwilą wcześniej też mieliśmy bardzo dramatyczną scenę gdy Zep już trafia do domu Gordona tam się zajmuje jego żoną i córką a tutaj Adam coś kręci, no to są takie emocje, że mnie wali to, co oni mówią. Ja jestem po prostu jak na szpilkach i chwilę później właśnie jest szczęka na podłodze. O ja, to on jest to zamieszany, a może to on ich złapał a może coś tam. No ale dlatego, tak jak powiedziałem, to jest jednorazowy film, bo za drugim razem już nie będziesz miał szczęki na kolanach, tylko będziesz słuchał to, o czym oni mówią i będziesz zwracał tak na inne i, rzeczy uwagę. i nie, bo szczerze mówiąc, jak ja to oglądałem za drugim i za trzecim chwilę, teraz to chyba czwarty raz widziałem, rok temu, prawie rok temu, jakoś sierpień, wrzesień robiłem sobie maraton, wszystkich pił, i wtedy na to nie zwróciłem uwagi. Oglądałem się jedynkę doskonale. Teraz już pamiętałem dość dobrze ją z ubiegłego roku i też mam dość dokładne notatki. I ja sobie przeczytałem przed sansem, niestety, bez sensu trochę to zrobiłem, ale no to przez to też ostatnio miałem to wystąpienie, i musiałem sobie wszystko przypomnieć i potem właśnie dopiero oglądałem film, no to troszkę już mi się rzucały różne rzeczy w oczy, ale to mi nadal jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Też zwróciłem uwagę na ten dialog, ale on tam nie jest powiedziany tak jak u ciebie z taką ironią sarkazmy. On jest zrobiony tak na poważnie i to trwa tak krótko i do tego masz ten montaż równoległy, że no wiesz, można się tego przyczepić. Oczywiście, tak ja się zgadzam, że to było troszkę głupie, ale nie jakoś... Bardzo A mocno. to, co ja mówiłem na początku o aktorach, co oczywiście, tak jak wtedy powiedziałem, nie jest krytyką filmu, to tyczyło się głównie Zeba, bo on wcześniej grywał tylko epizody w serialach. W zasadzie miał dosyć długą filmografię, ale to były pojedyncze występy w serialach, także to, to, to nie był kojarzony aktor. Ja pamiętam, jak oglądałem pierwszy raz Piłę, to kompletnie go nie znałem. Oczywiście twarz charakterystyczna, ale nieznany aktor. A wiesz, później, on, rok później, w tym samym roku wystartował Lost. On pojawił się od drugiego sezonu Losta w Aha. stałej obsadzie i, i to, no, to naprawdę zrobił się rozpoznawalny aktor. I, I to niestety wpływa teraz na seans, jeżeli ktoś oczywiście oglądał Lost, bo scena, o której ty mówiłeś, gdzie Zep wchodzi i poprawia doktora Gordona, to była wcześniej scena, na którą aż tak się nie zwracało, powiedzmy, uwagi ona później została wspomniana w, na samym końcu, że to była ważna scena, i, ale, ale wiesz, y, nie zwracałeś uwagi na pacjenta i tak dalej, a teraz Tobin Bell też jest w tym momencie już dużo bardziej charakterystycznym aktorem i jak się pojawia ta scena i widzisz, o kurde, Benzlosta, o kurde, a to jest ten, przecież no, rozpoznasz go leżącego na łóżku i zwrócisz już zupełnie inaczej uwagę na, y, na tę scenę niż kiedyś. A później jest y, moment, jak... Oni, oni zdają sobie sprawę, że są obserwowani przez kamerę i widzimy, że ktoś patrzy w te monitory i z ofu pada jedno zdanie. Dzisiejszy widz, który oczywiście ten, który oglądał Losta, od razu wie, że to jest Zep, niestety. No to jest tak charakterystyczny głos, że że nie da się pomylić z innym aktorem i ja dlatego mówiłem, że to nie jest minus filmu ale z dzisiejszej perspektywy to tak działa niestety, że później jeszcze przez długi czas oni nas zwodzą, my nie wiemy kim jest ten ta postać która obserwuje, gdzieś tam jest pokazany fragment jego głowy tylko z tym jeżykiem i, i za kolami. I, i w tym momencie to jest już zbyt rozpoznawalne może trochę. i tak, no wiesz, ja nie potrafię tego po ocenić w ten sposób, bo tak jak mówię, no przy czwartym seansie to e, ciężko no. zwrócić no. uwagę na to, że o to się pojawił głos o. Znaczy ja też pamiętałem, że to jest on teraz przy tym sensie. ale po prostu tak starałem się, wiesz, spojrzeć na to, jakbym patrzył na to pierwszy raz i wydaje mi się, że, że to tak zadziała. Możliwe, ale to wiesz, A... w takim razie, no to może odczuć wielu filmów, które miały tam premierę dawno, no nie wiem. No, no, no ja wiem, dlatego to, dlatego to nie jest krytyka filmu, tylko mówię, że to się zmieni, zmienia po prostu sposób patrzenia. A, jest, no, jeszcze jedna rzecz, która mnie boli, którą jednak krytykuje się wszędzie. I ty pewnie zaraz powiesz, że to głupie krytykować to, ale to odcięcie tak. nogi na koniec stopy było, było bez sensu. No, to było naprawdę bez sensu. Ja wiem, że to można tłumaczyć, że ojojku w stresie działał. No, ale żaden człowiek w stresie nie pomyśli, biorę piłę i urżnę se stopę. Było tysiąc innych opcji, które on mógł wykonać. Ostatnia rzecz, którą by wykonał, to urżnięcie ze stopy. No sorry. Wcześniej sam mówi do Adama, użyj koszuli, jak ten nie może dosięgnąć do dyktafonu, a tutaj wypadł mu telefon, mógł użyć wszystkiego, piły, koszuli, czegokolwiek. I tak przecież te koszule ściąga, żeby zależyć, Ale że tu nie chodziło o telefon chodziło, bo, tele, bo mu wypadł telefon, on dzwonił, a on nie mógł do niego dosięgnąć. Druga rzecz, yy, co to jest w ogóle? No Przecież on nawet nie wie, czy te drzwi są otwarte, czy nie. Co ułożnie se stopę i co zrobi? No, co, co wyjdzie, pomoże? Czy On chciał zabić tak, Adana, no wiem. Bo się o to chodzi. Bo ja też, jak pomyślałem o tym telefonie, bo widziałem tak, właśnie taki hejt w sieci, że przecież mógł sięgnąć ten telefon koszulą właśnie czy coś takiego, a po to sobie urzynał stopę. To jest oczywiście w jakiś tam sposób głupie, no bo to jest chirurg. Więc mógł przynajmniej jakoś, nie wiem, naciąć ją czy coś. No nawet chyba piętę, gdyby obciął sobie. Ale to... on już przez kostkę chyba nie mógł. No nieważne, no nie wiemy jak to wygląda. A, no chyba, tak może to. mógł sobie jakoś kostkę przyciąć i potem coś. Diabli wiedzą, jak no to on powinien wiedzieć, tak? Z drugiej strony... Ale to fakt, to dobrze mówisz, że to nie chodziło o ten telefon, tylko zabicie Adama. No? Właśnie to jest istotne, bo ludzie hejtują to, że koleś zamiast rzucić coś, żeby sięgnąć telefon i z tego przyciągnąć materiałem, to, że sobie ucina stopę, no, ucina sobie stopę, żeby sięgnąć broń, która jest tak daleko. Kurde, ale to dopiero teraz mi olśniło, że to aż tak głupie nie jest faktycznie. Tak, bo ta broń jest daleko, jej nie sięgnie. Jest jeszcze w zaciśniętej no. dłoni rzekomo zmarłego faceta z... to z z tym, to się nazywa, tak? Więc na pewno by jej koszulką sobie, nawet jakby miał trzy koszule związane ze sobą, to by tego nie sięgnął. Czyli faktycznie, czyli to nawet nie chodziło o to, żeby on stamtąd wyszedł, uciekł czy coś, on to miał w dupie, czy to przeżyje, czy nie. Chciał zabić tak, Adama, żeby... chciał, żeby no, zabić Adama i liczył racji. na to, że wtedy drzwi się otworzą, a jego rodzina przeżyje. Więc to jakiś tam sens ma... Może nie... No to ma duży sens w sumie. Można się czepiać tego, że to jest niemożliwe, no, ale to to już jest tam inna bajka. To, to to faktycznie tam bez sensu się czepiać, no bo człowiek raczej nie jest w stanie uróżnąć se stopy, nieważne w jakim stanie by był i pewnie wykrwawiłby się, zanim by to skończył robić. Ale to, no to też się jest... nad tym zastanawiałem, ale z to, Ale to jest już inna bajka, czepiać się takich rzeczy. Tak, a poza tym tak naprawdę... Ludzie robili różne rzeczy. Zresztą, nie wiem, ludzie, którzy się samo samookaleczają, tak, to też jest ogromny ból, i tak, a jednak ludzie to robią. Ludzie, nie wiem, w czasie wojny to już w ogóle się cuda dzieją. Także jak się czyta takie opisy typowo historyczne, do czego ludzie byli zdolni do zrobienia ze swoim ciałem, czy z cudzym ciałem w czasie wojny, czy w jakichś tam obozach, no to wiesz, no to pochodzi, przechodzi ludzkie pojęcie, więc ja też nie jestem pewien, czy to na pewno było aż tak totalnie przesadzone. Ale, no tak jak mówię, ta scena może jest troszkę przegięta, ale jednak ta motywacja, tak jak mówię, jest inna. Tu nie chodzi o telefon, a o broń i o zupełnie inny scenariusz, a po drugie ta scena, ona była kultowa. Ona od początku miała być kultowa, bo ta stopa się pojawiała też na grafikach, czy na grafikach, na plakatach, a ja jej użyłem na grafice do tego podcastu. I dlatego ona miała być też takim znakiem rozpoznawalnym, nie? Zresztą sam tytuł piła, no to ta tak. piła musiała odegrać jakąś rolę. Nie? No na niektórych plakatach ręka była, nie wiem I Na czemu. naszej grafice e... jest i ręka e... i noga. Nie? Dwa plakaty w sumie były. E... No, to, no to trochę. No to trochę mi poprawiłeś. A ręka była pewnie po to, żeby nie spoilerować nogi, nie? Żeby nie było wiadomo do końca co i jak, bo tak to by człowiek mógł się domyślić. No i tak się łatwo było domyślić, no po co różnąć rękę. <laughs> znaczy ja nadal uważam podtrzymuję to, co ja powiedziałem że ten scenariusz ma dziury z tym, że to są takie dziury, które można wypełnić powiedzmy i bardzo możliwe, że późniejsze części je wypełniają, no ale wiesz założeniem tego było stworzyć jeden film znaczy możliwe, że oni mieli już wizję, że, że powstanie większa seria, no ale nie sprzedałoby się tego właśnie jest. więc film jest zamkniętą całością, to nie jest tak, że mamy patrzeć na całość jako serię i inne części uzupełniają pierwszą, okej, okay, no to fajnie, jak już uzupełniam, to okej, okay. ale w tym momencie w 2004 roku był tylko jeden film i to on był zamkniętą historią no okej, okay, taka historia Zeba to się zgadza że To taka niewiadoma i to może być fajnie, że możemy się domyślać, a tak naprawdę nie wiemy to jest bo to już pokazuje, że ten, ten morderca działał na wielu płaszczyznach, miał bardzo dużo planów i jeden poznaliśmy dokładnie, a drugie o nie. To tak samo można by zapytać się, co robił ten facet na jego siedzeniu, któremu te wiertła w głowę miały wjechać. To przecież też, on tylko był po prostu posadzony i nie poznaliśmy żadnej jego historii. To była jedna z wielu gier, które Jigsaw uprawiał, czyli już jeden kap. Ale to idealnie pasuje, bo zobacz, bo właśnie Jigsaw miał do niego podejść zapewne i mu jak jakoś po, rozpocząć jego gę, ale policja mu to przerwała, więc to jest oczywiste, że my nie poznamy tej historii, bo policja wkroczyła... No i tak samo nie poznaliśmy historii Zeba, dlatego mówię, to okej, okay, ale ja i tak uważam, że... że motywacje są tutaj bez sensu, chociaż tego też, kurczę, mnie to zawsze wkurzało już w późniejszych częściach, jak się ludzie tego czepiali, a teraz sam się czepiam tego przy pierwszej części, bo, bo, bo później tam już często były takie pojechane, takie głupoty, po co akurat ten człowiek bierze udział w grze, no i tak samo jest w jedynce, no, według mnie to jest trochę głupio, no ale ale, ale... ale na etapie jedynki też my do końca nie wiemy, jak to jest z tą filozofią, Jigsoa, bo to poznajemy głównie w dwójce i w... Ale tak jak ci mówię, dwójki jeszcze no nie. No tak, min. dlatego nie, te motywacje nie do końca nas interesują. Wiemy, że jest po prostu jakiś psycholog, który zabija. Widzisz? Bo ty nie wiesz do końca jeszcze, jaka jest cała filozofia Jigsawa. Więc dlaczego ty się jej czepiasz, no skoro nie racja. wiesz istnieniu? No w sumie. No w sumie. Ale to wrócimy do tego tematu, jak będziemy omawiać dwójkę. To wtedy się tego będę czepiał. Nie, no w sumie, nie. w sumie. w sumie wybroniłeś wszystko poza, poza tym, że uważam, że ten film był zrobiony pod, mocno pod widza, cza, czasami pomijając logikę, bo naprawdę uważam, że bez sensu jest, że on tam leżał po środku, pomimo, że powstało z tego świetne zagranie, no i że właśnie ja sobie zdaję sprawę, że to o to chodziło. Okej, okay, dobra, dobra. Nie, do... Znaczy, no dobra, ale ja nie mówię, że tak nie jest, tylko nie uważam, żeby to była jakaś wielka przywaga tego filmu. Ale o tym kurde, o tej końcówce z tym, że on odciął se nogę, żeby zabić Adama, to ja kurde w ogóle o tym nie pomyślałem. Ten telefon zab zaburzył, coś mi. Niepotrzebnie było to, że, bo jednak tam jest zasugerowane, że on próbuje dosięgnąć, próbuje i nie może i krzyczy, i nie może dosięgnąć i dlatego łapie zatąpiłe i obcina nogę i dlatego każdemu się w tym momencie chyba mózg wyłącza. Ale to jest I... właśnie dobre, bo o to chodzi, że on miał ten telefon i było powiedziane, że jak minie ten czas i nie zabija damo, to, że ta jego rodzina zginie, tak? I on próbuje sięgnąć ten telefon, ale po chwili zamiast właśnie użyć koszuli czy coś, no wie, że już tak jest za późno, już jest po ptakach, no co nie będzie dyskutował z gościem, którego go trzyma w piwnicy od trzech godzin jakieś. I tak dalej. Dlatego jest to nagle taka dramatyczna, szokująca, ale jakoś tam uzasadniona akcja. No ona w sumie no ona bardzo dobrze jest uzasadniona. No teraz przyznaję rację, że to, to jest fajne w sumie. I właśnie mówiliśmy o tym brudzie i tak dalej. To naprawdę świetnie zagrało. Ta łazienka wygląda okropnie. O tego mamy takie sceny jak, nie wiem, Adam szuka wskazówek i na przykład szuka ich we wnętrzu brudnej toalety. I ten brud się z tego aż wylewa. Tam po prostu czuć, że no za nic nie chcielibyśmy się tam znaleźć. Do tego ta przemoc właśnie... Tam tak naprawdę co mamy? Mamy pułapkę Amandy nie? i potem to szukanie kluczyka w brzuchu swojego towarzysza, tak na marginesie. Yy, właśnie to nie jest jakoś szczególnie brutalne, ale to jest fajne, bo tak nagle pokazuje nam, że nasz morderca jest zdolny do jakichś naprawdę chorych zachowań i to też buduje klimat na przyszłość, nie? bo wiemy, że kurde, no, naprawdę cuda się tam dzieją. No, no. Fajne jest to też, że do samego końca my nie wiemy tak naprawdę, kto jest tutaj tym złym, nie? No bo Gordon mógł być po części, jednak tym seryjnym, no bo był jakoś tam powiązany. Glover mógł porwać tych naszych kolegów, bo podejrzewał Gordona i być może chciał się zemścić ze swojego przyjaciela. Mamy Zepa, który tam siedzi za konsoletą. No tak, no jest, jest mocno zasugerowane, że to on, więc w pewnym momencie już zaczynamy myśleć, że to on i, i do końca myślimy, że to on. No to już w tym momencie już już nie było chyba widza, który by, który by myślał, kurde, to pewnie nie zep. Yy, a, a jednak... No i mamy właśnie masę, tak jak powiedziałem, że to są takie puste, naprawdę mamy masę szczegółów, które jakoś tam wskakują na swoje miejsca w międzyczasie i też widać, że no to wszystko było bardzo przemyślane. I ja myślę, że One i One L mieli dużo pomysłów i część nich właśnie zostawili sobie na późniejsze piły, celowo tam coś tam sobie zostawili niedopowiedzianego, a inne rzeczy po prostu z czasem uznali, że chwila, tu mieliśmy coś, ludzie się tego czepiali, czy tam to było niewyjaśnione, to może wyjaśnimy to w kolejnym filmie. Ale widać, że działali bardzo świadomie, że cały czas jakoś kontrolowali to, co się dzieje. I też taka ciekawostka, bo im brakło kasy ogólnie na ten film nie i kręcili to bardzo szybko w niewielkiej ilości lokacji i na przykład niektóre sceny trzeba było potem nakręcić jeszcze raz coś tam dokręcić, a nie było już aktorów i przykładowo część zwłok, w sensie tych postaci, które tam jakoś zginęły to nie są właśnie co żadni aktorzy, tylko to jest ciało na przykład właśnie łana lub łanela, którzy się podkładali po prostu w innych ciuchach, bo już nie było kogo wykorzystać i, i... Tak samo, a ja, ten... a ja się tu czepiam, że czasami, nie wiem, piła w innym miejscu leży albo dyktafon położony no, w innym miejscu. No to właśnie pewnie przez to, bo oni już po czasie, mając zmontowane część filmu, potrzebowali jakiegoś fragmentu, bo coś tam nie wyszło i kombinowali właśnie w ten sposób, więc to być może z tego wynika, bo tam rzeczywiście, ale też to, co mówisz, ta piła czy papierosy tam się też przemieściły troszkę, no to są takie szczególiki, że trzeba naprawdę patrzeć, bo to też one się jakoś mocno nie wyróżniają na tym podłożu. Trzeba szukać tych błędów. Jak pierwszy raz oglądasz, to nie wiesz, że ktoś to zauważy. A, no już nie będziemy się wgłębiać. A jeszcze, słuchaj, bo też trochę hejtowano ten chaotyczny montaż w kilku momentach. Przeszkadzało ci to jakoś szczególnie? Ja właśnie, bo to jest cecha charakterystyczna tej, tej serii, i ja wiesz, utożsamiam piłę z tym e, szarpanym montażem, ale właśnie teraz e, w pierwszej części tego aż tak nie zauważyłem. Nie wiem, czy to później z czasem, z, kolejną, z kolejnymi częściami się coraz bardziej rozwija, czy. czy e, no bo. Nie ma aż, aż tak chaotycznie, aż tak szarpanie w pierwszej części, mam wrażenie. Właśnie nie wydaje mi się to, bo ogólnie ludzie się doczepili do tego, bo tak mówię, było mało kasy i na przykład gdy Amanda ma tę swoją pułapkę, którą sobie Wanel i One Wan samodzielnie zaprojektowali z jakiejś tam blachy jej założyli na głowę, to żeby pokazać to, że ona się w tym szarpie i że są takie wielkie emocje, to tam kamera tak lata wokół niej, kręci się, mamy serię takich szybkich cięć i właśnie trochę chaotyczny montaż i tak ta kamera skacze. I tak się przesuwa, obraz jest taki trochę nienaturalny. Do tego mamy taki też, taką dość szybką muzykę w tle. I na mnie to zadziałało bardzo dobrze. Właśnie poczułem te emocje takie... No, taki prosty patent, nie? to, sam, to przy, przy tych trzech scenach y, pułapek to było. Bo też przy go, kolesiu, który miał wyjść przez drut kolczasty i też przy kolesiu, który miał odczytać kod do safeu Ale śpią... przy nim to akurat był przyspieszony, nie że on tak... Ale kamera była statyczna. No, no, u niego przyspieszony, ale ale to, to jest coś, co zdefiniowało serię. To jest, to jest coś, co trochę miał do dupy dziedzictwo, bo właśnie tak jak mówiliśmy, że Piła wpłynęła na późniejszy horror, tak ten montaż też był później wykorzystywany do bólu w wielu horrorach. Tego, tego typu patent, jakieś właśnie... Mm, no takie, że, że w taki sposób, że oczy bolały. A, a tutaj w Pile to przynajmniej w jedynce zostało wykorzystane minimalnie w momentach, w których po prostu jest to uzasadnione z racji takiej, o jakiej mówiłeś, no mało kasy i trzeba było kombinować. I to jest okej, okay, mi to nie przeszkadzało w ogóle. No mnie właśnie też w ogóle dla mnie było naprawdę w porządku. Dobrze, to nie wiem, chcesz, chciałbyś coś jeszcze dodać? czy Nie, ogólnie no, kurde, no ja i tak bardzo pozytywnie podchodziłem do tego filmu i ja naprawdę jestem y, miłośnikiem tej serii i ją bardzo dobrze oceniam i y, myślę, że w części niespoilerowej to powiedziałem wyraźnie, y, z tym, że no troszeczkę rozwiałeś kilka rzeczy, także chyba jeszcze bardziej polecam ten film. No, to ja także polecam i może zakończę cytatem z mojej własnej recenzji, której ostatecznie nigdzie nie opublikowałem, a którą napisałem kilka lat temu. Zakończę ją wówczas tymi słowami. Juan pokazał, że potrafi stworzyć coś niesamowitego i tym samym zapoczątkował swoją karierę jako twórca kinagrozy. Dziś możecie go lekceważyć, ale myślę, że już niedługo stanie na piedestale obok Carpentera i spółki. I podtrzymuję te słowa. Piła była świetna, dalsze działania ta, Łana także i no, trzymam kciuki za jego kolejne dzieła. Myślę zresztą, że prędzej czy później wszystko omówimy w nawiedzonym podcaście. Zresztą tak samo jak kolejne części Piły. A na dzisiaj dziękuję Ci, Mando. Ja również dziękuję. Kochani, życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Już za tydzień kolejny na nabiedzonym podcastie. Dobra, Szymas, wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz proszę cię, rozwiąż mnie i wypuść mnie stąd. Przyglą mi Mando. Co? No przecież mieliśmy umowę. Tak, ale, ale umowy są po to, by je łamać tak jak ludzi. No co ty pierdolisz?! Po prostu mam wrażenie, że woda sudowa uderzyła ci do głowy. Że pomimo wszystko nie doceniasz daru, jakim jest nagrywanie podcastów i w związku z tym, musisz ponieść karę. Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie! Wiesz, mam, no, w dzisiejszych czasach ludzie są strasznie niewdzięczni. Ale być może właśnie dzięki temu, co się zaraz stanie Inni nie powtórzą Twoich błędów. Tak czy inaczej, gra skończona. Game over. Oh. Oh. Oh. Oh. Czy... Szybko poszło, ale może to i dobrze. Ech, cholerny gliny. Gdzie jest telefon? Gdzie? O, nie jest tobie. się Siema. Słuchaj, co to ma do cholery być? Mówiliście, że nie go nie śledzi, a tutaj nagle stado wasze kumpli mi zajeżdża na osiedle. Słuchaj, przestań pieprzyć, zgarnij skórę i przyjeżdżaj tu. Jak to po co? Ktoś musiła wywieźć to ciało, nie? nim wasz komendant wścibinocnie swoje sprawy i dopiero zrobi się kaszana. Ta, już po robocie. No, ta, zrobiłem mu uśmiech, no, od ucha do ucha. Zresztą sami zobaczycie. Dobra, czekam na was, tylko pospieszcie się. No, siemanko.